Siema. Przepraszamy za to, że ten odcinek, historii, jakiej nie znacie, ukazał się po czasie, jednakże było to spowodowane drobnymi problemami technicznymi. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak słyszycie, jakość jest nieporównywalna. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy z tejże racji, że nagrywamy go w kuchni. Najważniejsze Polki w historii. Być kobietą, być kobietą. Oczywiście żarcik. Nie grywamy tego w kuchni, bo byśmy przeszkadzali mojej mamie. No, na dzisiaj koniec z seksistowskimi żartami. Na pewno słyszeliście o rankingu Polek Wszechczasów. To na nim będziemy bazować nasz dzisiejszy odcinek. Rozpoczniemy od piątego miejsca rankingu. Królowa Jadwiga Andegaweńska. Nie wiadomo, kiedy dokładnie urodziła się Jadwiga Andegaweńska, Królowa Polski, Szacuje się, że między 3 października 1373 roku, a 18 lutego 1374 roku. Za to wiadomo dokładnie, kiedy umarła. 17 lipca 1399 roku w Krakowie, co spowodowało smutek i żal w całym państwie polskim. Pełny, yy, pełny tytuł królewski brzmiał Jadwiga z Bożej łaski Król Polski – Pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujaw i Pomorza. Tytuł ten był stosunkowo krótki, jeśli chodzi o tytułaturę Królów Polskich, gdyż na przykład ostatni Król Polski, Stanisław August Poniatowski, tytułował się Stanisław II August Poniatowski. Z Bożej łaski i woli narodu. Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, etc., etc. Jadwiga była jedną z kilku żon Władysława II Jagiełły, jednakże nie zostawiła mu potomka, przez co nie przedłużyła ona linii rodu Andy Papież Jan Paweł II w 1997 roku Ogłosił Jadwiga Enderkapańską świętą i patronką Polski. Dlaczego? Przez całe swoje życie królowa Jadwiga była osobą niezwykle dobrą i cnotliwą. Była ona patronką, wielu, znaczy fundatorką wielu szpitali, a także przez całe swoje życie uprawiała surowe umartwienia. Smutony. Zapytała go więc, co go tak trapi. Okazało się, że jego żona jest poważnie chora, a jego nie stać na lekarza. Więc odpięła sobie klamrę z buta, opierając tego buta na kamieniu, gdzie zostawiła trwały ślad, odcisk tego buta. Ten odcisk można oglądać do dzisiaj, gdyż kamień ten został wmurowany z wierzchu w katedrę jakąś tam, nie wiem, mariacką. Z racji tego, że Jadwiga miała tylko piąte miejsce, to tyle o niej. Kolejne miejsce, miejsce czwarte, pani Urszula... Pani Święta. Pa, pani Święta Urszula Leduchowska. Urszula Leduchowska była założycielką Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca i Konającego. Również była działaczką na rzecz y, odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybitnym pedagogiem i założycielką dużej ilości szkół dla dziewcząt. Ponadto Urszula Leduchowska wśród wikingów, znaczy skandynawów, rozpowszechniała sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2003 roku została wyniesiona na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. Jakby co, Urszula Leduchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 roku, a zmarła 29 maja 1939 roku. Urodziła się poza granicami Polski bo w Austrii i zmarła poza granicami Polski bo w Rzymie. Tyle na temat Urszuli Leduchowskiej. Miejsce trzecie Irena Sendlerowa. Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie, a zmarła 12 maja 2008 roku również w Warszawie. Podczas II wojny światowej Irena Sendlerowa została szefową do spraw dzieci w organizacji, która pomagała Żydom, Żegota. Uratowała ponad 2500 tysiąca żydowskich dzieci, które wyprowadziła z getta warszawskiego. Co ciekawe, w roku 1943 Irena Sendlerowa została zapana przez Gestapo, była torturowana, a za swoją działalność skazana na śmierć. Na szczęście w organizacji Żegocie udało się wykupić Irenę. Przez kontrwywiad związanych z endecją Narodowych Sił Zbrojnych była traktowana jako zdecydowana komunistka, powiązana była z PPS-em, a później już w prl należała do PZPR. Jednak wystąpiła z partii po wydarzeniach z marca 1968 roku. Odznaczenia, jakie dostała Irena Sendlerowa to Sprawiedliwa wśród narodów świata, Order Orła Białego, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Order Uśmiechu, Order homo. Drugie miejsce na liście najwybitniejszych Polek w historii zajmuje generał Elżbieta Zawadzka. Urodziła się ona 19 marca 1909 roku w Toruniu, zaś zmarła 10 stycznia 2009 roku także w Toruniu, co znaczy, że żyła prawie że 100 lat. Przyszła ona szkolenie ciemnych, a także służyła w ich szeregach i co najciekawsze... Jest drugą kobietą w historii Wojska Polskiego, która awansowała na stopień generała brygady. Podczas powstania warszawskiego była łączniczką, została kapitanem, a następnie majorem Wojska Polskiego. Do 1946 roku była w partyzance antykomunistycznej, a później już przeszła do cywila. W 1951 roku została aresztowana przez UB i skazana na 10 lat więzienia. Jednak w związku z amnestią wyszła już po czterech latach. W 2006 roku została honorowo mianowana generałem Brygady Wojska Polskiego. Miejsce pierwsze. Maria Kiri Skłodowska. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Maria Salomea Skłodowska-Kiri. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. A zmarła 4 lipca 1934 roku w Pasy, czyli we Francji. Jest to pierwsza kobieta w historii, która otrzymała Nobla i zarazem jedyna, która otrzymała go dwukrotnie. Chyba każdy już od szkoły władcałowej wie, że badała premiotwórczość i odkryła dwa pierwiastki. rad i polon. Co ciekawe, Jedynie dwóch głosów zabrakło Marii, by została pierwszą kobietą, która jest członkiem Akademii Francuskiej. No cóż, nie wyszło i w bardzo niedługim czasie później okazało się, że ma ona romans. Być kobietą, być kobietą. W 1906 roku Piotr Curie zginął przejechany przez konny wóz ciężarowy, więc Maria straciła swojego towarzysza życiowego oraz naukowego. W 1910 roku Wydała się ona w roczny romans z polem Langevinem, który również był fizykiem. Ona bardzo krytykowana w, w francuskiej prasie brukowej w związku z tym romansem, jako osoba, która rozbija rodziny i w ogóle tego typu sprawy. Jej sytuację pogarszało jeszcze polskie pochodzenie, gdzie Francuzi za bardzo nie kojarzyli, czym ten ów kraj jest i uważali, że Żyją tam sami Żydzi i ona też musi być Żydówką. Wnuczka Marii Słodowskiej-Kiri wyszła za mąż, za wnuka jej kochanka. To tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze Polki w historii. Teraz zadajmy sobie pytanie, skąd się wzięło święto zwane Dniem Kobiet? W związku z którym nagrywamy dzisiejszy odcinek, bądź co bądź to on nas zainspirował do tego. Otóż w roku 1908 w Nowym Jorku odbył się strajk pracownic przemysłu odzieżowego. Panie strajkowały przeciwko złym warunkom pracy. Niestety ich właściciel był strasznym despotą, znaczy właściciel fabryk, był strasznym despotą i zamknął strajkujące kobiety w jednej z fabryk. Niestety wybuchł pożar i w pożarze tym zginęło 126 strajkujących pań. Być kobietą, być kobietą Rzeczpospolita Polska jest często podawany jako przykład jednego z bardziej demokratycznych krajów w Europie gdy na zachodzie, dopiero w latach 70. panie otrzymały prawa wyborcze w Polsce miały one już je od początku istnienia niepodległej Polski Ale Mateusz, dlaczego tak? Już tłumaczę Gdy Józef Piłsudski był naczelnikiem państwa pod jego oknem był protest kobiet, które domagały się praw wyborczych. Tak głośno krzyczały, że Józef Piłsudski już nie mógł wytrzymać i podpisał dekret o prawach wyborczych dla kobiet. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i, i zapraszamy, zapraszamy na następną w nieokreślonej przyszłości, czyli prawdopodobnie za tydzień. Non omnes quuj haben citaram sunt citaroedi.